Mhm. Nagrywa się? Mhm. Dobra. To witajcie w 15. odcinku Konsoloszek. Rozmawiać z Wami będą ja, czy Justyna, czyli Pawadząca oraz Bonsai. Cześć! Dzisiaj poruszymy temat remake'ów oraz remasterów. Czy są nam potrzebne oraz czy ludzie tego pragną? No i wiadomo, zanim zaczniemy, no to niusy, niusiki, scooby i inne psy bojkoty. E, bonsai? Myślałam bardzo, ale nic nie wymyśliłam. Żyjesz pod kamieniem jak co roku? Znaczy, no, no, zaczęłam oglądać na Netflixie serialu o jakiejś lasek, co była gruba, po czym dostała wszczękę i, i słudła, bo nie mogła nic nieść. I teraz się miści. No. I co I... sądzisz na ten temat? No w sensie... Trudno mi się odnieść, bo ja nie, nie, nigdy takiego... No, nigdy nie byłam gruba, więc yy, nie przeżyłam za bardzo bullyingów w szkole i takich rzeczy. Znaczy, miałam problem z drugiej strony, ale to nieważne. Więc... No, no, no nie wiem, jak się to zapatrywać, tak? Oglądam, bo w sumie nie mam co robić. Ambitnie. No. Jak co roku. Eee, to sobie obejrzyj na Netflixie, jak lubisz dziwne tematy. To jest Mroczny Turysta. To jest no, taki widziałam, dziennikarz. Widziałam, Znaczy nie oglądałam, ale widziałam, że jest. Też stwierdziłam, tak. że obejrzę kiedyś. Tak, jest bardzo ciekawy. Jest nawet w Japonii. I naprawdę ciekawe tematy porusza i ma ciekawe spostrzeżenia i w każdym odcinku ma jakby w jednym kraju jest i trzy różne miejsca jakby odwiedza, nie? No, no to to se możesz obejrzeć. Dobrze. Jak już skończysz oglądać o grubej kobiecie. Spoko, wtedy... wcześniej obejrzyłam y, reality show, gdzie y, próbują y, upiec takie super ciasta, jak na jakichś wystawiach, ale im nie wychodzi. A, wiem. Mhm no i jeszcze ten reality show o piątce gejów którzy robią metamorfozę yy, tam I je no nic no spoko tam jeszcze chyba była jedna, jedna babka w tym i chyba jednego geja do mm -hmm. widziałam trailer na Netflixie ale nie mogłam psychicznie się do tego jakby zabrać <głos> ja coś, jakoś mnie ci się przerażają zdeczkę tak minimalnie. No dobra, to wyjdźmy z kącika Netflixa i najważniejsza informacja miesiąca. Wyszedł Overcooked 2. I wszyscy grają, a ja nie i mam ciężką depresję. Ja też nie gram. To mamy podwójną ciężką depresję. No, no, no nie wiem. Ja jestem zdaniem, że to jest gra, która niszczy przyjaźnie, związki, rodziny i nie wiem. Pracy? Nie, nie wiem. <głosy> nie, nie mogę iść do pracy, muszę jeszcze ugotować coś. <głosy> nie, po prostu po prostu przy gdzie miałam takiego stresa i to jest taki poziom stresu u mnie, i że ja nie mogę po to grać, bo po prostu nie. Ja myślę, że u ciebie to wynika, że masz terrorystę w domu, nie? <głosy> nie, nie o to tylko chodzi, bo jak sobie sama grałam, to też nie mogłam <głosy> No bo w samemu się ciężko gra, ale ja przeszłam całe. Sama. <śmiech> ale teraz można grać online, więc możemy kiedyś spróbować. Jak ale kiedyś online miała... tylko w dwójkę? Czy w jedynkę też? Ale co? No, że można grać online. On w, dwójkę, w dwójkę, w drugą mhm. część tylko można grać online. No. Bo myślę, że ludzie się tego domagali i dlatego wprowadzili. Słabo. To słabo, mam to jest... kolejną grę do kupienia. <głosy> Spoko, ja już bankrutuję powoli w te gry wszystkie. Eee, no i właśnie, a propos jeszcze nowych rzeczy, które wychodzą. Ja a propos, że gadamy o remake'u, remake'ach. Wychodzi, wyjdzie w przyszłym roku w styczniu, remake Residenta, Resident Evil 2. Ale <głosy> w wydaniu specjalnym dają klawiaturę, która udaje yy, maszynę do pisania. Mm -hmm. I ona jest na bluetootha. I to w sumie wszystko, nie? <laughs> Nic w grze to nie robi, ale masz klawiaturę, bo przecież zapisujesz grę w rezydencie za pomocą tej maszyny do pisania i możesz mieć klawiaturę. od. Taka rozrywka taka a propos Residenta, to pamiętam na E3, jak był ten trailer, nie? Mm -hmm. I na początku tego trailera było, było to z perspektywy myszy, czy tam mm -hmm. szczura. No. I wiesz, ja tak oglądam o co to zagra, co to zagra? A, a potem to przejście, a to Residenta. <laughs> I wiesz, i wszyscy na tej sensie, o ja. Yeah, yeah. <laughs> Bo ty chciałaś szczura. Nie, ja, no, bo ja, to wyglądało jak, wiesz, coś innego, nie? Ale mhm. tak ja to jest Nie, <głos> ja to jest tylko Resident. Nie. Może jak stanieje, to będę chciała tego rezydenta. Niekoniecznie z klawiaturą. Bo bez przesady. Nie stać mi na takie bajery. Tylko ale... sobie maszynę do pisania. <głos> A już prędzej, kiedyś miałam. Lubię maszyny do pisania. Nie wiem, po co by mi była, ale... Bayer bo Bayer, nie? A, a propos jeszcze szczurów. <śmiech> jako, że w Szczecinie były teraz przez dwa dni pyromagic show, czyli strzelanie fajerwerkami do muzyki, to byłam właśnie na tak zwanych wałach Robrego, gdzie to się odbywa. I siedzieliśmy i musieliśmy oczywiście dobre miejsce zająć, bo to jest normalne przy tego typu masowych imprezach. Był sobie pan, który miał szczurka i wszystkim laską kładł tego szczurka na ramieniu. Hmm. Troszkę już był podpity, więc podejrzewam, że to jakby go bardziej motywowało. <grych> Ale szczurek bardzo fajny. Tylko podejrzewam, że pewnie był na skraju zawału. No. Ale no cóż. Miejmy nadzieję, Pań... że przeżył tę noc. No chyba tak, bo pan twierdził, że jest bardzo dobrze wychowany i on na pewno nie ucieknie on będzie sobie siedział, no jak miał tam no. przed zawałowym, to nie będzie biegał, nie? <grych> no, ja nie wiem, czy to... Jak, czy wychowanie szczurka ma związek z tym, że będzie miał stresa przy w no, tym fajerwerkach? No, nie wnikam, nie? <grymne> <grymne> Pan był bardzo z siebie dumny, więc... No cóż, No, to takie niosiki Króciutkie tym razem. I teraz tak. Mam jak zwykle definicję. I remastera i remake'a. Dajesz, wszyscy rzeczy. na to czekamy. <laughs> Jak w każdym odcinku, wszyscy zawsze czekają tak, do definicji. Boże, Boże, najpierw będzie Wikipedia. <laughs> oj tam, oj tam. <laughs> Proszę, Pani Wikipedia. Dobrze, Pani Wikipedia mówi, że remaster to jest wtedy, kiedy Ci polepszają dźwięk, obraz albo o zgrozo obydwa. <laughs> o nie, to tak się da. No, a remake to jak tworzą na nowo z różnym stopniem zmian. I remake'em, co jest ciekawe, nie jest zazwyczaj nazywana ponowna adaptacja tego samego materiału źródłowego, a jedynie film nakręcony ponownie na podstawie tego samego, bądź do pewnego stopnia zmienionego scenariusza. Dam, dam, dam. Koniec Wikipedia. <grych> I teraz pytanie. Główne czy jest nam to potrzebne? W związku z tym, że nie ma tu innych ludzi, to idzie to do ciebie, nie? <laughs> czy znaczy, wiesz co, no czemu nie, tak? Bo... Mm, czy... Czemu tak? Mm, mogę się odnieść do tego artykułu, co ty mi przesłałaś? Możesz, jak najbardziej. No, w sensie jakiś gościu y, gracz, napisał do e, portalu o grach, e, że dlaczego remake'i są złe, bla, bla, bla. No, mm. no, znaczy generalny obraz taki był, że remake'i są złe i po co komu remake'i. Z tym, że e, jego argumentacja była, no... Była. No, była. <śmiech> Generalnie to była. W ogóle to odniósł się do e, w, oczywiście Star Warsów, i e, bo w prequelach e, dali e, CGI, które było no, na poziomie tych lat, co były prequele. Nie było jakieś super, więc dlatego wszyscy nie, wszy, wszyscy nie, nie lubią prequeli. Aha, dobrze mhm. wiedzieć. E, a, a w ogóle druga, drugi jego argument, który zapadł mu w pamięć, był taki, że przecież nikt by nie zrobił remake'u Monalizy, bo to jest klasyka i to jest sztuka, więc dlaczego robimy remake'i i innych rzeczy? Jakby, jakby mu to powiedzieć? Obraz Monalizy i tak jest wykorzystywany w kulturze w rozmaity sposób. Mhm. Ale to nie zmieni tego, że jest ta oryginalna Monaliza, i no ona jest, i niko jej nie zapomina. Mhm. Więc nie mam pojęcia, jak to by się miało do tego, że robiąc remake filmu czy gry od razu wszyscy zapominają o oryginale? No, nie jest tak. No nie. No nie. No w sensie jasne. Młodsza, yy, młodsze pokolenia pewnie będą głównie znały ten remake, mhm. ale będą gdzieś wiedziały, że to jest ten remake i gdzieś tam był ten oryginalny film czy gra no tak, nie, nie włączają sobie resetu, o jest nowa gra, która już była, ale ta, ta to jest nieważne, naplujmy i w ogóle zapomnijmy. No bo jedziemy tutaj, e, dlaczego w ogóle e, powstają remake'i, nie? Mhm. I powodem jest technologia. E, dlaczego nie ma remake'ów książek? No bo można powiedzieć, że jedyną technologią w książkach jest twoje wyobraźnia, tak? Tak, jakby literki. No, ale wiesz, no. Książka, nie wiem, problemy, w język no, mogą odzwierciedlać czasy, w których była napisana, ale to tak jakby nie wymaga. nie wymaga odświeżenia. No, wiadomo, że to jest odzwierciedlenie czasów, nie? Mhm. Ale, no. nie da się zrobić remakeu, bo nie ma tam tej technologii. A. Remakey są gier czy filmów yy, głównie są robione dlatego, że no technologia, która była powiedzmy 20 lat temu, mm -hmm. nie pozwalała na dużo rzeczy, no albo yy, tak jak jest w grach, tak, że te mm -hmm. stare gry retro, no większość, większość albo część, nie ja wiem, jak to się procentowo przedstawia. Trudno jest odpalić tak naprawdę na komputerach, które są teraz. Mhm. No i... Z jednej strony fajnie gdyby powstało coś podobnego, ale z drugiej strony po co, skoro to już było, więc może zróbmy po prostu odświeżenie, żeby nowi gracze mogli poznać to, co znają co zna już starze? Ale to nie jest główna w zasadzie motywacja producentów, czy jak to tam się nazywają ci mądrzy ludzie wydający gry. No oczywiście, wiadomo, że główną motywacją są pieniądze. Zawsze są pieniądze. Ale dla odbiorcy, dla odbiorców nie wiem tak naprawdę, czy to jest coś złego. Znaczy zależy pewnie o co chodzi zależy, jak to ugryzą twórcy. No, ale tak jak mówię, skoro była jakaś fajna rzecz, której nie da już yy, się tak samo albo w ogóle się nie da w dzisiejszych czasach poznać, to dlaczego by nie zrobić odświeżenie z pewnymi no wiesz, pewnymi udogodnieniami, mhm. które pozwalają właśnie w dzisiejszych czasach to odtworzyć. Aha, wiem o co w tym artykule było. Ten artykuł, no bo on mówił o jakiejś grze. Boże. Shadow, coś tam? W Colossus, może? A, Shadow of Colossus, tak. I w ogóle cały, cały ten rand był chyba dlatego, że zrobili remake Shadow of Colossus i dodali jakieś znajdźki. I generalnie. Ma, to było to. to było. Bo w, sta w, starzej, w starej grze nie było znajdzie, a teraz już są. I dlatego o to nie. było takie... Tak, dlatego to było takie złe. No bo ktoś był bardzo zakochany Shadow of Kolosów i wiesz... Nie był w stanie przyjąć, gdzie można coś nowego, tak? Wtrącić w tu, bo przecież tam jest najważniejsze to, że trzeba te Kolosy zabić. No, więc... To był... To była podstawa. tego co do ranki. No dobra, ale na przykład czy nie uważasz, że... Czy dobrze jest wydać tą samą grę, ale ulepszasz tylko grafikę, tak? I dźwięk? Czy lepiej właśnie tak jak mówiłaś, coś dodać do tego tak jak zrobili wspomnianym przed sekundą Shadow of Colossus? Tak jak będą teraz przerabiać całkowicie w zasadzie od nowa finala siódemkę? Hmm... No. No bo tak są naprawdę, dwa typy, tak? No wiem, że są dwa typy, ale też myślę, jak się do tego. No, że myślę, że zależy od gry. Zależy, czy można by było coś dodać i coś polepszyć, czy dodanie czegoś tylko by zamotało. Albo mm -hmm. sprawiło, czy, że tego już będzie za dużo. Bo na przykład. E... Bardzo bym się cieszyła na e, zremakowanie Morrowind'a, na silniku Skyrimu mm -hmm. chociażby. To okay. by w ogóle dla mnie było super, bo teraz jak już próbowałam odpalić Morrowind'a, to jednak strasznie się tak raz zestarzała. Tak okropnie, moim mm -hmm. zdaniem przynajmniej, bo oczywiście dalej są wielce fanie Morrowindę i ja to rozumiem, ale no, mnie było strasznie trudno w to już. Mm -hmm. I to by był wtedy remake, nie? No bo to by jednak dużo zmieniło, bo tam też był inny system yy, pokazywania questów, inny system mm -hmm. mapy. No dużo tego było. Ale na przykład, nie wiem, w takich Heroes'ach trójce. W ogóle ten remaster to była jakaś porażka, bo oni zmienili tylko te tekstury na HD, mhm. które... No, bądźmy szczerze, mało co było to widać. I e, nie współpracowały jeszcze z, do, z dodatkami. Także... Mhm. Strasznie dużo ważyły. Z jednej strony... Pomysł był spoko, ale jednak no, mogli to jakoś bardziej całościowo potraktować, tak? Okej. Okay. No i w takiej grze jak Heroesy to faktycznie dodanie czegoś mogłoby to zepsuć. Ale co oni by mogli tam dodać w zasadzie? No właśnie tak o to chodzi. No to jest taka gra, że trudno by było coś dodać, a nawet jeśli to mogłoby już to trochę zepsuć, tak? Mhm. Ale myślę, że Ach, dodawanie znajdziek do gry, w której tych znajdziek nie było. Znajdzieki to jest taka rzecz, której... No, to jest dodatkowa rzecz. to Tego nie, nie trzeba robić. Mhm. Ach, no nie wiem, większa by rzecz była by jakby do jakiejś gry z liniowej z prostym światem zrobić kurwa sandboxa, no ale... Na przykład z point and clicka. No... To już by była bardzo duża zmiana, tak? To by była zmiana, kurwa gatunku. No i tam. No, myślę, że... Remakey czy remastery nie są same w sobie dobre ani złe. Hmm. To wszystko zależy od sposobu i chyba trochę od motywacji, która kieruje twórcami. Hmm. Czy znaczy ja osobiście uważam, że mm, remake są dobre po pierwsze do starych gier? Bo wydawanie po raz kolejny gry sprzed trzech lat to już jest trochę przegięcie dla mnie. Jak na przykład The Last of Us bez no. przesady. To było przegięcie pałki. Eee, a na przykład remasterowanie e, rezydenta to było spoko, bo jak sobie popatrzyłam na to, co się działo kiedyś, a na to, co teraz zrobili, HD, to okej. Okay. Zostawili w sumie system tak samo działający, a tylko grafikę zmienili, ale od razu mi się lepiej grało. Ale znowu przesadzanie z tym, jak na przykład robienie w ogóle portów na wszystko tego samego i nazywanie tego remakiem albo remasterem, też jest przegięcie pałki. Chodzi ci o Skyrim'a na pewno. Mi akurat chodzi o Okami, która jest na wszystko. Jeszcze na Switch'a wyjdzie. Jest dalej to samo, oni tam nic nie zmienią. Bo co mają zmienić? Nie zmienią grafiki, bo grafika jest specyficzna w tym dosyć. Mhm. A nic remake'ować remake też nie będą, bo tam jest na tyle to jest dobre, że nie mają co remake'ować. Jedyne, co rozumiem, bo tak, z playa dwójki na playa trójkę, no, okej, okay, niech będzie, bo HD, dobra. Ale z playa trójki na playa czwórkę, już nie przesadzajmy, a teraz jeszcze będą na Switcha dawać. I jeszcze jest na chyba na kąpie. Więc ile można razy to samo, ciągle, No czy znaczy też, z drugiej strony jakbym, nie wiem, jakbym miała e, playa... E czwórkę, a byłaby jakaś gra, która jest tylko na playa trójkę, to byłabym strasznie zawiedziona, tak? Mhm. Uh -huh. Więc może to też nie jest e, najgorsza, wiesz, najgorszy pomysł. Udostępnianie, ja udostępnianie po prostu gry mm, no graczom, tak? Mhm. Uh -huh. No może ja wychodzę z tej perspektywy, że mam i Play'a 2, i Play'a 3, i Play'a 4 i Switch'a, i po kolei na no wszystko w ogóle najlepiej jeszcze kupować. I dla mnie to już jest trochę przegięcie. No, no dla ciebie to nie będzie... Yy, nie, nie zrobię różnicy na, na co to będzie, tak? A no, dokładnie. Dla takiego kogoś jak ja, który ma tylko komputer, i jeśli będzie coś miała w przyszłości, to na pewno tylko jedną konsolę, a nie pięć, to jednak będzie miało różnicę, tak? No okej, okay. to jest w stanie jeszcze szczaić się w tym momencie, zrozumieć. No i spoko, wiadomo, że ze Skyrim'a wszyscy się śmieją, że nie musisz y, wydawać nowej gry, jeśli co roku wydajesz nowego Skyrim'a. Tak, Ale dokładnie. No Ale jednak, no jednak jest na to popyt, Bethesda o tym wie. No i udostępniają różnym graczom zagranie w fajną grę, którą dużo osób lubi, tak? Mhm. Mm Ciągle. A Więc jest to można, lepsza. Można, mm -hmm. no, można się z tego śmiać, no ale jeśli działa, no to działa. Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. No. no. A to też jest trochę pójście na łatwiznę, nie? Producentów. Pewnie tak, no, jasne, może, może te śmiechy i chichy i słowa krytyki pozostają z tego, że mamy przynajmniej wrażenie takie, że pracują tylko nad tą jedną grą, a resztę olewają. No ale też nie do końca wszyscy wiemy, jak to wygląda w studiach, tak? Mhm. I z tego, co słuchałam podcastów, to jest mniejsze ryzyko po prostu. No, Bo na pewno. mają sprawdzoną markę i jadą jakby z nią, a wyskoczenie z nowym IP znikąd, to jest ryzyko dużo, dużo większe niż no, na zrobienie pewno. Jeśli masz. Tak, jeśli masz sprawdzoną markę, no to na pewno kilka razy możesz na niej jechać. Jakby. Tak. Dokładnie. Mm. Zastanawiam się jeszcze, skąd ten ten się wziął? Czy jakiś ten? jest, no ten remakeowania? Bo on jakoś w ostatnich latach tak bardziej rozkiełkował, y, rozwinął się. Hmm. Zastanawiam się, czy jest jakiś flagowy taki punkt, w którym on się zaczął. Nie wiem, może, może moda na retro. O, moda Ale... na retro to już jest w ogóle. No ale wiesz, z modą na retro gry powstał właśnie ten problem, że dużo gier jednak trudno jest odpalić na nowszych mm -hmm. punktach. I może, może, nie wiem czy to jest ten problem, ale może właśnie to uświadomiło twórcom, że jednak jest ta dziura do zapełnienia. Może fajnie by było jakieś stare gry odświeżyć. Swoją drogą fajnie by było odświeżenie starych falautów. Próbowałam zagrać w falotę dwójkę i nie mogłam. Ale my teraz mamy tak te gry ułatwione, że właśnie jak odpalasz taką starszą grę, gdzie naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, jest ciężko. No to już wiesz, to już nie jest. <gry> Ułatwienie gier to nie jest kwestia technologii, więc to jest tylko kwestia... No tak, ale to też jest jakby podstawą do remake'ów, że nie jesteś w stanie wrócić do tej starej gry, bo już tego nie ogarniasz po prostu. Hmm. No na pewno byłoby to coś nowego do nauczenia się, tak? No na pewno. Ale na tej fali na przykład powstało Divinity teraz, tak? Na fali tego, że właśnie... Stare gry były ciężkie i trzeba było myśleć. Nie, że masz strzałkę co 5 sekund. Trochę odbiegając od tematu. <grych> eee... I właśnie w gry retro, tak? Divinity, lepsza grafika, ale motywy są jak w tych starych grach, tak? Że strzelisz hardkorowy RPG, tak? Musisz patrzeć gdzie stoisz, na czym stoisz. Stoję obok ciebie beczka, nie wiem, z olejem, strzelisz ogniem, wybuchniesz. Logiczne. A w grach teraz tych współczesnych nie ma. I myślę, że dlatego też trochę remake'ów powstaje, żeby właśnie ułatwić że stare no, grę. ale widzisz, Divinity nie jest starą grą. No nie jest, ale... Nie jest bardzo, bardzo starą. Ale no, nie wiem, myślę, że to też się zacznie zmieniać za jakiś czas. Bo wszystkie jakieś trendy mają... Um, Mm. działają trochę na zasadzie sinusoidy, tak? Że coś jest y, super, super łatwe, potem jest y, modena super, super trudne, potem znowu się te ludzie nudzą i, i znowu jest łatwo. E, przecież Dark Soulsy. Dark Soulsy mm -hmm. też są jaką trudną grą. Cuphead, tak samo. Więc myślę, no. że już się ten trend zaczyna zmieniać. Chociaż Dark Soulsów jest remake ma wyjść na Switchu bodajże jedynki więc no. to chają się z tym wszędzie Dziś więc udało mi się tak udało ci się być idealnie ale <laughs> no coś nie wiem co oni tam, wiadomo, że wrzucają HD bo Dark Soulsy są no trochę kanciaste już mhm. są tak, już są trochę starszą grą ale już to właśnie... też HD zrobili ten remaster ada Bajszuka chyba pierwszego. Eee, nie grałam, znaczy grałam Bajszuką, ale uh -huh. eee, już w tego Fada nie, ale z tego, co widziałam na jakimś filmiku, to rzeczywiście to ładnie wygląda. Bo zastanawiam się, czy tak samo to nie działa. Ale, no. no właśnie, to jest zawsze wchodzi jeszcze ta kwestia, czy oni to naprawili, czy zepsuli, czy dalej jest tak, jak było, nie? Bo z tego, co wiem w których Dark Souls... Chyba właśnie z tym... Ups, przepraszam. Tych remasterowanych Dark Souls'ach był taki jeden poziom, który nie był dopracowany porządnie. I ponoć teraz na Switch'u już ma być dużo, dużo lepiej, że już się nie będzie ciało i w ogóle. Mm -hmm. Więc myślę, że takie ułatwienia... Ulepszenia w sumie, nie ułatwienia. Ulepszenia to wszyscy przyjmują. Tak samo tej Monkey Island, nie? Tam było, że zrobili wersję HD. No, coś było. I Syberia cała, tak? Bo Syberia to znowu trójka, to zrobili... A no, bo ile lat trójka po um, tamtych wyszło. Mm -hmm. Nie wiem, chyba z dziesięć może już będzie. Nawet. Prawie, prawie jak Duke Nukem. <laughs> Zresztą Syberia tak samo jak do Longest Journey, tak? O, a pierwsze Longest Journey było, nie wiem, może latach dziewięćdziesiątych? Mm -hmm. Potem Dreamfall był chyba 2000 którymś a te.. No, Dreamfalls chapters dopiero teraz. Więc to są kompletnie trzy różne gry. Mhm. Mm Czaje, czaję, czaję. czaję. Ale to też nie można powiedzieć, że to są remake, tak? Bo to są kompletnie trzy różne gry z kompletnie mm -hmm. różną fabułą. I. Są no, następującymi po sobie częściami. Chociaż jak teraz rozmawiamy, to remake z Dreaming mógłby być ciekawy. To hmm. Tego pierwszego. Ja to się zastanawiam, czy w którymś momencie nie dojdziemy do takiego momentu, że będą przerabiać gry na 3D. W sensie Albo na to w wrzucić zimetryczne na przykład? No nie wiem, jeszcze aż tak głęboko się nie ten, ale pomyślałam sobie akurat na przykład The Last of Us. Aha, że no plus, of a w 3D. No. Chodzi? Na przykład. No jeszcze co. Dojdziemy do Skyrim. takiego etapu. <laughs> Fallout 4. Już to próbowali, ale no... Słyszałam, a z tego co słyszałam to jest straszny problem z... Um, w sensie, w takim sensie, że sterowanie jest jakieś. No, ciężkie. No, no ciężkie, no bo no, trzeba było jakoś się uprościć, a jednak uproszczenie sterowania trochę zaszkodziło temu. Mm. No ale z Okulusem tak jest, z vr to niestety, no. Tam, no jesteśmy na takim etapie, że nie da się ręką w rękawiczce sięgnąć i się cuda dzieją, No, no więc myślę, że jeśli chodzi o VR i gry, przynajmniej które coś mają z rpg takich, to może jeszcze nie, nie czas na nie, nie najlepszy czas. <śmiech> Jasne, niech, niech próbują, niech się uczą jak je robić, ale może jeszcze nie czas, aż będziemy mieli jakieś perełeczki. Skyrim a VR. <Gvalidrat> no, już jest Skyrim VR przecież. Ale w zestawie starczą i mieczem. <gvalidrat> I Sky, to Skyrim VR Remastered wtedy będzie. <gvalidrat> nie. Będziesz miała jeszcze, będziesz mogła, nie wiem, strzelać z łuku. ale nie będziesz strzelać w ścianę czy coś. <gvalidrat> nie, będziesz wtedy miała ten. ten, ten, ten, ten taki łuk zrobiony bo faktycznie będziesz, będziesz miała cały zestaw tych e, wiesz, przyrządów, będziesz miała miecz, będziesz miała e, sztylety. Tak, jak domowa, takie tak, bajery nawali. Nie, nie, nie wiem, magia będzie taką kulą po prostu. Wiesz <głosy> dotykać różne części kuli, żeby strzelało ci Taki wielki dźwięk. topór Ej, czaj, w takim wielkim toporem mieć w domu. <głosy> Co to jest? A to tak jak se gram w Skyrima. Panie policjancie, to nic takiego. No. Nie muszę mieć na to pozwolenie. A tu na całej ścianie patrzę, to mój sprzęt do grania w Skyrima. Ten topór, plus dwa czegoś tam. Ten yy, łuk to ze taka płoniąca strzała, nie. Musisz ją podpalić przed tym, przed zaczęciem gry. Ale tak się zastanawiałam, bo dla nas remake to jak ma zmienione mechaniki. Chyba nie ma remake'a, w którym na przykład zmieniają ci głównego bohatera. Na zasadzie, na przykład yy, <śmiech> ostatnio widziałam, że jest na przykład dobra. Robili tego Romeo i Julia, Romeo i Julię, w którym yy, tak miałaś Leonardo DiCaprio i to było współcześnie. Leonardo DiCarpio, no. DiCarpio, tak. I to już była jakaś wariacja, powiedzmy, tak? No, że tam były jakieś gangi narkotkowe, coś takiego. Tak. Czy na przykład coś takiego by Ci przeszło? No nie wiem, uczepiliśmy się tego Skyrim'a, ale powiedzmy, zrobiliby Skyrim'a... Którym... W kosmosie. Na przykład, no, chciałam powiedzieć w LA, ale dobra, niech będzie w kosmosie. Czy o, byśmy to kwalifikowali jako remake, czy kwalifikowalibyśmy to jako, nie wiem... The... Tak jak Blood Dragon wyszedł, tak? Masz tego podstawowego i masz tego takiego z twistem. I to nie jest remake, tylko to jest co innego. Czy właśnie rozdzielamy to, czy to już jeszcze są remake'i? No bo w definicji remake'u właśnie jest yy, do pewnego stopnia zmieniony scenariusz na przykład, nie? Nie wiem, nie wiem czy to już nie jest ta granica, gdzie ten scenariusz już jest y, tak zmieniony, że to jest kompletnie inna gra. Bo jednak Skyrim w kosmosie. <grym> no wiesz, no można się kłócić, że nie wiem, Fallout y, od trójki to jest taki Skyrim, tylko postapo, nie? Mhm. Albo, albo z drugą stronę Skyrim to taki Fallout, tylko ze smokami. Okej. Okay. No, i wiesz, no, mechanika jest faktycznie bardzo dobra Ale, no, gdyby zmienić jakiś świat aż tak, to nie wiem, czy właśnie to nie byłaby już takim nagram Chyba, że byłoby to zawartość dodatkowa. Dobra, która no jest właśnie. poboczna, no to w takim razie wiadomo, to jest to jest coś pobocznego, to jest jakiś dodatek to. Y, te osoby, których to razie nie muszą grać, a te osoby, które chcą się pobawić grą, to mają, nie? Coś mhm. takiego jak modu. Mhm. Albo DLC. No. Więc. Nie wiem, zobaczymy, ale to, co mówiłaś o, o zmienieniu postaci, to może nie tyle zmienienie, ale wiem, że jak zrobili e, Remastera Preya mm -hmm. teraz, to chyba w Starym Prey można było grać wyłącznie e, mężczyzną, a teraz jest chyba... E, no, teraz jest wybór, Mężczyzna albo kobieta. Na pewno nie! No, to co ci, to co wam kiedyś mówiłam o tej desce, puszczonej albo nie. Nie wiem, nie kojarzę o chyba? że Boże. O Jak Boże. jeszcze Madzik, Madzik, chyba z nami była jeszcze. No? No. to nie kiedyś. No niech będzie, nie pamiętam, jestem stara i mam sklerozę. No. <laughs> Tego najgorszego Niemca co ci wszystko zabiera. Boże, nie wiem wybacz, nie słucham siebie słucham siebie tylko jak trzy razy przerabiam odcinek i później już to wypieram z pamięci bo już po prostu nie mogę Spoko. to już jest trauma to już jest traumatyczne po prostu więc nie. nie pamiętam pewnych rzeczy pamiętam lodówkę, ale kto nie pamięta lodówki ale lodówka już poszła krok dalej, już ponoć nawet jest ta co przychodzi sama, nie? do ciebie jak ją wołasz ta, ta, ta, ta. już gdzieś o. widziałam filmik że ona tak tu, tu, tu, tu, tu, tu. <głos> więc tak nie wiem, z remakami może być trochę inna sytuacja jeśli chodzi o filmy bo faktycznie remake'i y fi filmów wymagają no, najczęściej zmiany obsady i jednak ten scenariusz chyba w większym stopniu może się zmieniać, niż jest to w yy, grach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno, ale oni na przykład jeszcze lubią w filmach zmieniać w ogóle zakończenia, tak? No, to jest scenariusz, tak. No, dokładnie. A nie wyobrażam sobie na przykład, że nie wiem, yy, spoiler, The Last of Us na przykład zmieniają teraz w The Last of Us, że na końcu Joel ratuje Ellie i oni se jadą w pizdu, a na przykład robią remake'a i stwierdzają, Aki? Niech ją pokroi, nie? Joel nagle stwierdza, dobra, niech uratuje świat i nagle jest z powrotem, jesteśmy w 2000, nie wiem, tam, jaki tam był rok, 2050 i wiesz, Los Angeles rozkwita na nowo. To już by raczej nie przeszło, to już by był Bulwers i... zaczniemy od tego, że Bulwers gracze. Jest, bulwers jest obojętnie jak chcą film o grze zrobić. To już nie wiadomo co by zrobili, jest informacja tylko, że powstaje, powstałby film oparty o grę, to już jest Bulwers. Ale chciałabym powiedzieć, że gracze mają chyba większy wpływ, bardziej się bulwersują niż yy, ci co oglądają filmy. Bo nie wydaje mi się, że były takie afery, jak na przykład zmienili zakończenie mgły Stevena Kinga, a jak na przykład był Bulwers, bo nie podobało im się zakończenie, co to było, Mass Effect? dajże, To, co tam wszystko do no, czegoś zmierzało i twórcy zmienili, tak? To zakończenie. Gieli się pod tym, co ludzie ich zajęczeli na śmierć. Nie wiem, z czego to wynika. Znaczy... Nie wiem, jakie są budżety filmów AGR, tak? I czasowo, jak to wygląda. Bo możliwe, że jest też tak, że stworzenie gry od podstaw no jest przynajmniej bardziej czasochłonne i pracochłonne od filmu. Nie wiem, jak to się przedstawia, więc nie chcę tutaj e Powiedzieć, że film to taka. Co to w ogóle jest. O e, No, bo na pewno tak nie jest, ale. No, może. Może to. E, może Masz to. Masz specjalny gość, kot. Pozdrawia. No właśnie. Kot, ko, kot zaczął się na mnie wspinać i się. otarł o mikrofon. No właśnie słyszałam no nie wiem, może to na pewno są jakieś y, różnice między w produkcji niektórych. których no y, grom łatwiej jest y, zmienić coś niż y, wiesz no. chociaż w sumie wiesz, no jak film już wyszedł to no nie, nie wiem, nie dokręcą jakiejś sceny po miesiącu nie po, albo po, po pół roku od zakończenia zdjęć, po Hej, he, hej, ludzie! Ja wiem, że. Ja wiem, że już, już kontrakt wasz kontrakt wygasł, ale. ale ludziom się nie podoba to co zrobiliśmy, więc musimy to zmienić. No, no jednak chyba tak to nie działa nie? A jest y, rach no jest je, jakiś sztab, który chyba jakiś czas po premierze jeszcze nad tą grą pracuje wydaje pacze na przykład mhm. albo monitoruje czy nie ma jakichś błędów więc może no, w, wiesz, DLC, które planują, więc może faktycznie, jeśli coś się hmm. nie podoba, to, to bardziej są wspólni to zmienić, niż, no, co mogą tacy re -re -reżyse -re -re reżyserowie filmu. Reżyserowie <grym w górę> czy reżyserzy? Reżyserzy. <grym w górę> reżyserzy filmowi. <grym w górę> No dobra, sorry, że wam się nie podoba, ale no, taki mieliśmy zamysł. No. Ale chciałabym też powiedzieć, że nie ma Ale, w przemyśle... ale się zanotałam w tym wszystkim, nie? <śmiech> ale nie. <śmiech> Strasznie. Ale powiem szczerze, że nie ma w przemyśle growym, filmowym czegoś takiego, że na przykład teraz jest 18 lat po wydaniu władcy pierścieni, czy tam 17 na przykład teraz to Cameron chyba kręcił, nie? Cameron <śmiech> robi tak. Ludzie, robimy remake w Władcy pierścieni, nie? Teraz będzie nowy, młodszy gandalf. Legolas będzie brunetem, nie? I w ogóle bitwa pod czymś tam będzie w HD. Będzie więcej, nie wiem, wybuchów, nie? No nie ma czegoś tam takiego, tak? Nie ma, że. O, wróćmy do tego samego i zróbmy to lepiej. No nie, raczej są... raczej to są tam jakieś robi... odświeżone trochę w 1080p, tak? No. Coś tam jest takiego, ale albo w 3D, no, powiedzmy. No bo jednak, jednak ci aktorzy się starzeją. Ci aktorzy się starzeją, poza tym mają też yy, różne role, różne kontrakty i no nie zawsze są pożegalni. Więc po zakończeniu zdjęć może być trudno i znowu skrzyknąć. Po no i... ilość tam latach, no to już nie będzie wyglądało tak samo, bo nie wiem, ten się tak zestarzał brzydko, że ciężko na niego patrzeć, a ten ma taką samą twarz, jak miał 30 lat temu, więc w sumie bardziej to, mógł grać, no ale, no ale co z tamtym, nie? <grych> a trzecia osoba w ogóle umarła, więc tu tak no, jest jak więc... jakiś problem, nie? <grych> Więc nie, nie, nie, dobra, to ten będzie grał siebie, e, tamtego, e, tamtego charakteryzujemy, a tego zrobimy z, z CGI, więc nie, spoko, spoko, będzie dobrze. No, ale nie, raczej to tak nie działa, bo też, no, ludzie nie lo, widzowie by tego nie lubili, nie, nie, nie przełknęliby. Ja już miałam bardzo duży problem przełknąć starego Legolasa w covid -19. Które teoretycznie rozgrywa się przed władcą um, pierścieni, a um, no, niestety przynajmniej ja bym, widziałam, że tak trochę Orlando był, gdzie wystarzał mm -hmm. i, i ten nie, nie grał, nie grał w ogóle. <grystanie> <grystanie> a, nie pikło. No, nie pikło mi to w ogóle. No. No. No nie, w sumie wszystko to ma i prequele i sequele. Ale jeszcze z filmami, a grami jest taka różnica, że jakby w filmach nie jest tak, że ludzie śledzą, kiedy ta gra się tworzy. Reżyserowie puszczają jeden trailer, mogą puścić ewentualnie drugi albo trzeci i to jest wszystko. Ale nie ma, że o teraz pokażemy wam pierwsze 20 minut filmu, żebyście byli pewni, że chcecie go obejrzeć na przykład, nie? i ludzie hmm. też nie, są te wszystkie kampanie, tak, jeszcze chyba na filmy aż tak bardzo nie zbierają pieniędzy, więc ludzie też oczekują jakby no oczekują tego, co oczekują za to zapłacili, tak mm -hmm. i dlatego jest, wynika też ten większy bulwers w przemysłu egrowym graczy, bo jest bliższy jakby kontakt z twórcami niż no niż filmowymi producentami. Hmm. Przynajmniej ja tak to widzę, nie? Stąd te bulwersy się biorą i te wszystkie właśnie... Y, oni są pod takim jeszcze dosyć mocny, mocniejszym ciśnieniem niż na przykład tam remake filmów, tak? Może też to jest trochę takie, że jeszcze graczom zostało świadomości takie coś, że że Boże, je są nieelitarni. Firmowi twórcy. No, nie gracze. A gracze. gracze są elitarni. Tak. Okay. No bo. Mm, no tak. Trochę to o czym mów mówiłyśmy przy grach mobilnych. Mm -hmm. Że wiesz, no kiedyś graczy było przynajmniej mniej niż teraz. Mm -hmm. I nie było to takie mm, popularne. Mm -hmm. y a teraz praktycznie każdy w coś gra. I. No wiesz, jednak jak jest... Pewnie dlatego też to się bierze. No i też jak jest remake z, No właśnie chociażby tymi znajdźkami, które... No teraz są jednak popularne. To... Do takiego gracza jest takie przeświadczenie, że... O Boże, ta gra schodzi na psy, bo dodali coś dla... Casuali, tak, I co to jest, to nie jest gra dla, już dla prawdziwych graczy, no i coś takiego. Mm -hmm. Aczkolwiek ja osobiście doceniam, jak na przykład w tych starych grach dorzucają jakieś inne poziomy trudności, bo kiedyś <gry> te gry może nie były trudniejsze dlatego, żeby były oh. trudniejsze, ale tam były takie mechaniki, których ciężko było się czasami samemu połapać i jakby wyrobić z tym poziomem technologii, jaki wtedy był. No i wracamy tutaj do technologii. Po prostu ta technologia wtedy na dużo rzeczy nie pozwalała. I uh -huh. faktycznie te gry, które są remasterowane teraz, mogły być wtedy przełomowe i mogły y, wprowadzać rozwiązania, które nigdy wcześniej nie były rozwiązywane. Ale jednak teraz te rozwiązania już się tak zestarzały, na przykład, że no już. No fajnie, że ona, Tak, że on, no fajnie, że wtedy były przełomowe, ale teraz już Już ta technologia po, tak się posunęła, że no, albo są te rozwiązania niegrywalne, albo są ulepszone. I no wiesz, no, no trzeba było jakoś to naprawić, żeby. Zmienić, żeby można było teraz w tą grę zabrać. Tak. W filmach aż tak nie masz. Znaczy, nastąpiła w którymś momencie tak zmiana jednej kamery czarno-białej na kolorową i nastąpiła ulepszanie tej kamery, tak? Nie, no wiesz, jeśli obejrzysz y, film, z, puścisz sobie filmy z y, y, lat. Y, z, 50. Y, tak, z XXI wieku, a z lat 90. Na bank będziesz widzieć, który, ten, który film był z lat 90., tak? No tak. No więc nie można powiedzieć, że w filmach nie ma tej technologii, bo ona jest. Jest, ale to jest e, taki w... skok aż tak brutalny. Tak. W tak? filmach e, myślę, że bardziej dochodzi ten, e, ten aspekt społeczny, może? To znaczy? E, no nie wiem, chociażby Kari tak? No. E, Carrie, która w ogóle była początkowo książką Kinga. No, I No. I zrobili... To, co to znaczy? No, materiał źródłowy w sensie. No. I zrobili z tego film. Mm. No. E, w latach... Nie pamiętam, których 80 albo 90 -tych. Jakoś tak i zrobili remake Carrie, uh -huh. jakoś niedawno. Trochę realia tam zmienili, Tak, nie, co realia zmienili, bo no, czasy się zmieniły i uh -huh. ta historia już nie miała takiego dźwięku dzisiaj, co wtedy 20 lat temu. Uh -huh. No i musieli zmienić te realia i efekt. Ja i efekty, efekty to swoją drogą, ale no głównie realia i głównie tą sytuację szkolną. Tak naprawdę, bardziej. Więc, no albo Jumanji, tak? O Jezus. No, Jumanji kiedyś to była ta gra... Planszowa. Gra planszowa, powiedzmy która zaczęła. biała ten okres. Wyciągać te wszystkie. te wszystkie zwierzęta i potwory, nie? Mm -hmm. Do świata. Jumanji teraz to gra komputerowa, która wciągnęła graczy do siebie. Dlaczego tak jest? Bo to też jest jakiś. jakiś temat społeczny. Bo teraz gry planszowe. Nie mają takiego odzywu, jak gry właśnie wideo. I... E, no... No właśnie. Trzeba to uaktualnienie czasów. Tylko szkoda, że oni to zrobili taką grę z lat 80 i to było takie kiczowate ten film, że... Serce mnie bolało, powiem szczerze. Ale niech im będzie. No uaktualnili, tak? No dzieci nie poczują tych samych emocji do planszówki, jak poczuły teraz, powiedzmy, do gry. Nie wiem, musiałabym się zapytać jakiegoś dziecka, który oglądał Jumanji z rokiem, co on sądzi na ten temat. Czy no fajny tak, był? No, to są tylko takie moje przykłady, które teraz mi przeszły uh -huh. do głowy, ale no tego jest więcej. E, uh -huh. Nie wiem, wydaje mi się, że Gry nie mają. Znaczy oczywiście mają, ale może nie mają aż tak y, widocznego. widocznej tej, y, tej, tego tematu społecznego w sobie. Mhm. Dlatego może nie trzeba ich uaktualniać, a nawet jeśli, jeśli jest jakaś gra, która widocznie się zastarzała w, w tym temacie społecznym, to po prostu raczej jest porzucana, a nie remake'owana. Mm. No bo też wracamy do tego tematu, że jednak jest mniejsza swoboda zmiany scenariusza w drach niż jest niż w filmach. Mhm. Mm bo w filmach no to zawsze zawsze zwala się na właśnie adaptację i na, na Boże, wypadło mi słowo, ale wolność artystyczną, czy jakieś taką wizję, o, wizję artystyczną. No, nie wolność wiem, w filmach, tak, w, w filmach jest jakaś większa swoboda e, wizji artystycznej niż e, może jest w e, produkcji gier? Może trochę? Tak to się odbywa. E, że nie mają tacy, takiej wielkiej presji producenci filmowi w stosunku do tych z gier, tak? Mają, mniej ryzykują jakby. No, Przynajmniej tak mi się wydaje. Może, może gracze są też bardziej przywiązani do gier niż e, fajnych filmów. Tak, do Camerona. Do filmów. <laughs> Coś takiego? No może tak być. Aż tak się nie znamy, żeby się aż tak mądrze wypowiedzieć. No i myślę, że chyba udało nam się temat wyczerpać. No, więc w sumie ogólnym podsumowaniem jest to, że dobrze przemyślany remake jest spoko. Tak. Myślę, że taka jest tego konkluzja. I remaster też. To wszystko zależy od sytuacji. Od gry. Czy te remastery są na pewno potrzebne? Bo jak mówiliśmy, jak gra była trzy lata temu, to... No tak, ale to zależy od gry. No ja uważam, że remaster na przykład Resident Evil jest spoko. Bo dzięki temu mogę pograć w grę. Bo mechaniki zostawili te same. Tak. One są kanciaste, ale mi się na przykład podoba. Da się w to grać normalnie. A w takiego jakby patrzyła na takie kwadraty, to bym już nie mogła w to grać. No... Więc słuchaj, to wszystko zależy od sytuacji, od gry. Remaster The Last of Us był przygięciem. Dla mnie. Osobiście. Więc cóż. Jeszcze porty na inne konsole i urządzenia. Też jest generalnie spoko, żeby nie trwało to za długo. I żeby nie robili ich gorzej niż no. oryginały. Bo też się zdarzają takie sytuacje. No. Tak. Takie jest nasze podsumowanie. Jeśli nasi drodzy słuchacze <grych> nas, ee, słuchają. nas słuchają i mają opinię, to z chęcią też pogadamy na ten temat. Może gdzieś się myliłyśmy. Nie wiemy. Bo nam się wydaje, że jesteśmy fajne. <grych> Więc ee, komentujcie, czy na Facebooku, czy na WordPressie, gdzie nas znajdziecie. Aha. Na YouTubie na też nas... Tak, też nas znajdziecie. Ostatnio grałyśmy w Spy Party. Zapraszamy. Będziemy jeszcze grać w inne gry, co Boziada i wypłata. I jeszcze możecie nas znaleźć na iTunesach. Przynajmniej staram się, żeby można było nas znaleźć na iTunesach, ale iTunesy mnie nie lubią za bardzo. No i to był który? 15, 15 odcinek konsoloszek i do zobaczenia w następnym. Bye, bye. Do pochwa.